Aleluja, bracia i siostry. Ogromnym przywilejem jest po raz kolejny dzisiaj tutaj być, móc usługiwać. Myślę, że ważny temat w kontekście tego też, o czym dzisiaj był początek. Marcin Luther, wielki człowiek, wiecie, to też pokazuje na pochybel tym, którzy uważają, że jednostka nie ma szans. On był jeden, nie, nie uszczegł się też błędów, ale dzięki temu reformacja trwa nadal. Reformacja jest w nas. Kochani, i chrześcijaństwo to wyzwanie. Amen? Chrześcijaństwo jest to wyzwanie. Możemy słyszeć i, i wiecie, możemy widzieć różne barwy chrześcijaństwa, różne odcienie chrześcijaństwa, ale to, co jest pewne, to to, że chrześcijaństwo jest wyzwaniem. Za chrześcijaństwem idzie wiele przywilejów. Pojednanie z Bogiem, z tego wynika pokój, który mamy, którego doświadczamy w naszych sercach. Z tego wynika też nadzieja, Nadzieja, ale też pewność zbawienia życia wiecznego, przebaczenia grzechów. Ale chrześcijaństwo to również wyzwanie, które stawia przed nami sam Chrystus. I Pan Jezus Chrystus wiele mówił i wiele rzucał wyzwań swoim uczniom, które zostały spisane na kartach Ewangelii. I również rzuca wyzwania nam, współczesnemu Kościołowi. Pan Jezus rzucił nam takie wyzwanie, aby brać swój krzyż i naśladować go każdego dnia. Wiecie, naśladować Chrystusa to jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie Pan Jezus postawił przed Kościołem. W każdym pokoleniu. Być Jego naśladowcą. Pan Jezus wiele rzeczy, wiele sformułowań powiedział, które nam, chrześcijanom, jest bardzo trudno przełknąć. Tak naprawdę. I łatwiej nam jest znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie, rozwiązanie, jakiś, jakiś inny sposób, nasz sposób, niż podjąć wyzwanie, jakie stawia przed nami Jezus Chrystus. Zgadzacie się z tym? Amen? Jeden z takich kolejnych wyzwań, które nam rzuca Jezus Chrystus, to mówi miłujcie swoich... A, znamy. Miłujcie swoich nieprzyjaciół, miłujcie jedni drugich. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w przypowieści o Samarytaninie Pan Jezus podaje pewną ilustrację, przykład takiego dobrego postępowania. Jeden z ucz uczonych w piśmie, szukając wytłumaczenia, szukając jakiejś wymówki, mówi, a któż jest bliźnim moim, kiedy to Pan Jezus mówi, żeby miłować bliźniego. I Pan Jezus podaje tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie i mówi o człowieku, który tak naprawdę był, był wrogo nastawiony do Żydów którego tak naprawdę wielu świętych i pobożnych tamtego czasu omijało z daleka. Ale tak naprawdę mówił też o kimś, kto jest wrogiem, a okazał się być przyjacielem. Do Abrahama Lincolna, kiedy został prezydentem Stanów Zjednoczonych, przyszli jego doradcy i powiedzieli do niego tak. Abrahamie, teraz masz władzę. Abrahamie, teraz możesz rozprawić się ze wszystkimi swoimi wrogami politycznymi, możesz wziąć odwet na wszystkich tych, którzy byli przeciwko tobie. Wiecie, ale Abraham Lincoln powiedział tak. Czy nie niszczę moich wrogów, czyniąc z nich przyjaciół? I Pan Jezus daje nam nie tylko alternatywę, nie daje nam tylko jakiegoś takiego pomysłu, ale wręcz przykazanie. Pan Jezus tutaj nie owija w bawełnę, on mówi jasno. Miłujcie nieprzyjaciół swoich. Przeczytałem niedawno taką historię. Ja nie wiem, czy to jest taka kolejna chińska mądrość, nie ma siostry bo bym jej zapytał. Naprawdę mnie to interesuje. Nie wiem, czy to taka mądrość po prostu ludowa, czy to, czy to tak było naprawdę. W każdym razie płynie z tego pewna nauka. I w starożytnych Chinach ponoć, kiedy kobiety wychodziły za mąż, mieszkały w, w domu swojego męża i miały za zadanie nie tylko opiekować się swoim mężem, ale również swoją teściową, czyli matką swojego męża. Takie troszkę nie do pomyślenia dzisiaj, Nie? I stało się tak w przypadku pewnej dziewczyny. Wyszła za mąż i trafiła do swojego męża, zamieszkała z teściową i obie panie nie mogły się dogadać. Też to znamy. I ciągle teściowa czyniła jakieś krytyczne uwagi pod, pod adresem swojej synowej i w końcu doszło do tego, że ona miała tego dość. Postanowiła pójść do takiego sprzedawcy ziół, który był przyjacielem jej ojca i, i poprosiła o takie zioła, które by po prostu wyeliminowały cel które by po prostu spowodowały, że teściowa zejdzie z tego świata. I ten, I ten sprzedawca powiedział jej tak. Pomogę ci, ale musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie możesz otruć swojej teściowej od razu, bo wszyscy by się od razu, wiecie, zorientowali, że to ty zrobiłaś. A po drugie, żeby również, żeby się nie zorientowali, Dam ci takie zioła, które będą otruwać swoją teściową pomału. Systematycznie. No, chodzi o to, żeby się nikt nie zorientował. Ale też musisz zmienić swój stosunek do swojej teściowej. I wtedy na pewno nie padnie już żaden cień podejrzenia w twoją stronę. I ta młoda kobieta dostosowała się do tej rady, zaczęła swojej teściowej podawać rzekomą truciznę, ale jednocześnie, wiecie, usługiwała jej, była dla niej dobra, e, zaczęła okazywać jej miłość. I kiedy zaczęła się nią opiekować, kiedy zaczęła wyrażać w stosunku do niej dużo dobrych, ciepłych słów, teściowa, teściowa kiedy to zobaczyła, zmieniła swój stosunek do synowej. I tak jak była między nimi wrogość, tak nagle, wiecie, zakwitła miłość. Po pół roku przerażona dziewczyna biegnie do tego sprzedawcy ziół i mówi: Chłopie, ratuj moją teściową. Przez pół roku podawałam jej te zioła, które, które kazałeś, tą trutkę. Daj mi teraz odtrutkę jakąś. A on jej powiedział tak: Słuchaj, to nie była trucizna, to były jakieś zwykłe zioła. Prawdziwa trucizna była w twoim sercu. I miłość spowodowała, że ta trucizna została usunięta. Ewangelia według Łukasza, 27 wers od 27 wersetu 6 rozdziału będę czytał Boże Słowo. 6 rozdział od 27 wersetu. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą.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 trudne wyzwanie z Bożego Słowa, ale Pan Jezus tak naprawdę nie dyskutuje, ale otwarcie i bardzo precyzyjnie rzuca uczniom, a tym samym nam, Kościołowie, wyzwanie i mówi zróbcie to. I, da, i dalej Pan Jezus jakby tłumaczy w dalszych wersetach taką postawę i mówi tak. A jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszaki grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują.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 i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierny, jak miłosierny jest Ojciec Wasz. Kochani, z jednej strony czyta się to dobrze. Pięknie się to czyta. Jako taki zapisek, jako taka część Ewangelii, jako taka, wiecie, część mądrości Chrystusa. Jak coś, co podziwiamy u Chrystusa. Jak coś, co szanujemy u Chrystusa. Ale kiedy mamy odnieść to do swojego życia, kiedy mamy to odnieść do Kościoła, to wiecie, myślę, że staje się to trochę niewygodne. Myślę, że to uderza gdzieś w naszą godność, w nasze ja, w naszą postawę. Ja myślę, że to się dobrze czyta, ale źle się praktykuje. Zgadzacie się? Już coraz, wiecie, bliżej zima. Za nami już czas urlopy, urlopów. Trochę dawno temu minął, gdzie może było ładnie, miło i przyjemnie, i sympatycznie, ale przyszedł czas powrotu do pracy na przykład, gdzie nie zawsze są wszyscy mili, sympatyczni, może borykamy się w tym w naszym miejscu zamieszkania, wśród sąsiadów, którego z naszego punktu widzenia, których z naszego punktu widzenia w ogóle lepiej jakby nie było, jakby się wprowadzili inni, milsi, grzeczniejsi, Może trafiamy gdzieś do miejsc, które od razu przypominają nam o naszej codziennej rzeczywistości. Do miejsc, które powodują ból żołądka albo ciągłe myślenie, jak zderzę się z tym czy z tą sytuacją. Może z kimś takim, kto wręcz taki, w taki oficjalny sposób manifestuje naszą, wiecie, to, że nas nie lubi, naszą wrogość, wrogość do nas. Jak mamy się wtedy zachować? Co mamy zrobić? Jak mamy, jak zmierzyć się po raz kolejny z tą sytuacją, która w czasie, wiecie, kiedy mamy wolno od tego, kiedy mamy czas wolno od tego, to daje nam takie wytchnienie. Możemy o tym zapomnieć, możemy o tym nie myśleć, możemy na, taki, na tego kogoś nie patrzeć. I to jest jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie stawia nam mistrz. I przypatrując się temu fragmentowi Słowa Bożego, rozmyślając nad tym Słowem, widzę jak w moim sercu jestem daleki od tego przykazania i szczerze i uczciwie dzisiaj przed wami to wyznaję. Nie staję tu dzisiaj, wiecie, przed wami jako jakiś ekspert od kochania wrogów. Ja muszę się tego uczyć, naprawdę muszę się tego uczyć razem z wami. To są fragmenty Bożego Słowa, które łatwo się omija. To są fragmenty Bożego Słowa, o których może niełatwo się mówi, ale myślę, że kiedy wspólnie możemy nad tym tekstem się pochylić. Kiedy wspólnie możemy zastanowić się nad tymi historiami, nad tymi przykazaniami, nad tym, co mówi Pan Jezus, to również i wspólnie możemy się wspierać później w tej drodze, aby stawać się lepszymi chrześcijanami. Aby stawać się tymi naśladowcami Chrystusa. Aby postawić kolejny krok w naszym naśladowaniu Chrystusa. Ale wiecie, to wymaga zmiany myślenia, to wymaga zmiany postawy. I Pan Jezus w tych słowach idzie dużo dalej niż tylko przebaczenie. My często zatrzymujemy się na temacie przebaczenia. Przebać będzie wszystko okej okay już. Ale Pan Jezus idzie dalej. Mówi, nie tylko przebaczaj, masz być nie tylko tym, który puści coś w niepamięć, ale bądź tym, który idzie o krok dalej. Zacznij kochać, błogosławić, czynić dobrze. I to jest postawa, którą pokazał Chrystus również swoim naśladowcom. A kiedy Jezus mówi, naśladuj mnie, to Jezus mówi, naśladuj mnie, ale we wszystkim. We wszystkim, nie tylko w tym, co mi się podoba. Wiecie, przebaczę, rzucę sobie tak w niepamięć, a potem będę tą osobę omijał. Kilometrami będę go o niej przychodził. Jezus mówi dalej. O krokach następnych. Wiecie, jest taka tendencja wśród chrześcijan, że lubimy rzeczy spektakularne. Ja lubię rzeczy spektakularne. Lubię, ostatnio pokochałem. Dlatego się dzieliłem o charyzmatach. Chcemy, żeby Pan Jezus używał nas na przykład w uzdrowieniach. I wiecie, ja wam powiem tak. Ja nie widzę w ogóle w tym nic złego. Daj Panie Boże takie dary chrześcijanom, że kiedy ręce położymy na chorych, oni będą zdrowieć. Ale równie wielkie cuda ujawniają się wtedy, kiedy okazujemy miłość tym, którzy nas prześladują. Równie wielkie cuda wydarzają się wtedy, kiedy ktoś nienawidzi i przestaje nienawidzieć. To również jest cud i to może uczynić tylko postawa dobra i postawa miłości. Miłość. Bóg chce, abyśmy byli takimi jak On. I nie chodzi tylko o słowa, ale chodzi o postawę. Wiecie, język miłości i język zwiedzenia jest ten sam. Ktoś powiedział, że można powiedzieć komuś kocham Cię i będzie to znaczyło to, że chcę spędzić z tą osobą całe życie. A można powiedzieć komuś kocham Cię po to, żeby spędzić z tą osobą jedną noc. Słowo wierzę Ci albo ufam Tobie może wyrażać jedno, ale moja postawa może temu całkowicie przeczyć. Wielu z nas było nieprzyjaciółmi Boga, zgadzamy się z tym? Nie musieliśmy grozić Bogu pięściami, nie musieliśmy wymachiwać strony Boga rękoma, nie musieliśmy oficjalnie manifestować swojego ateizmu czy, czy, czy też swojej niewiary. Nie musieliśmy w sposób spektakularny mówić o tym, że nie wierzymy w Boga, że Bóg dla nas nie istnieje. Wystarczy, że oddzielał nas od Boga grzech. Może grzech nieprzebaczenia, może kłamstwo, a może grzech plotkowania. Wcale to nie musiał być grzech, wiecie, morderstwa, gwałtu, jakiegoś uzależnienia. Ale może oddzielał albo oddziela nas grzech, który gdzieś w świecie nie jest nawet traktowany jako, jako coś złego. Ale Biblia mówi, że grzech czyni nas bożymi nieprzyjaciółmi. Wielu z nas było bożymi nieprzyjaciółmi. nieprzyjaciółmi. Używaliśmy języka zwiedzenia, myśląc, że używamy języka miłości. A tak, tak było u mnie. Mimo to Bóg nie tylko nam przebaczył, ale nas pobłogosławił. Bóg z jednej strony nie tylko nam, nie, nie tylko, wiecie, zabiera nas z drogi do piekła, ale otwiera przed nami bramy nieba. Nie tylko przebacza nasze grzechy, ale błogosławi również nasze życie. Nie tylko zabiera to, co złe, ale w swojej dobroci, łasce i miłości daje dużo, dużo dobrego i i nigdy nie staniemy się podobni do, niegi, do Niego, jeśli poważnie nie zaczniemy traktować każdej części Ewangelii. Każdej części Ewangelii, bo to jest Boże Słowo. A całe Boże Słowo, jak wiemy, przez Boga jest natchnione. Pan Jezus opowiedział taką historię o niewdzięcznym słudze. Pamiętacie? Piękna historia. Kiedy sługa miał tak wiele długu, że Pan postanowił sprzedać Jego i Jego całą rodzinę, aby pokróć dług. A ten padł przed nim na kolano i powiedział tak, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Ten się zlitował. Nie tylko, nie tylko, wiecie, okazał mu cierpliwość, ale darował mu cały dług. Ale kiedy ten sam człowiek spotkał swojego współsługę, który był mu dużo, dużo, dużo mniej winien, to wiecie, rzucił mu się na szyję, zaczął go dusić i mówi, oddaj coś winien. A potem wpędził go do więzienia. Zastanawiam się czasem, czy nasza postawa nie jest podobna. Bo z jednej strony Bóg przebacza nam tak wiele. Przebacza nam to, co skazuje nas na potępienie, to skazuje nas na piekło. A z drugiej strony nie tylko przebacza. Nie tylko przebacza, ale obdarowuje nas nowym życiem. Nowym początkiem, nowym, nową perspektywą, nowym spojrzeniem. Czymś, czego nie da się kupić za żadne pieniądze. A z drugiej strony, kiedy zderzamy się z kimś, kto jest nam dużo mniej winien, to nie potrafimy odpowiednio zareagować. Ja nie mówię tu o pieniądzach, Ale nie potrafimy postąpić, jak czynił to Chrystus. Jezus w swoim życiu pokazał wszystko, czego nauczał. I tego samego oczekuje od Kościoła. Tego samego oczekuje od Kościoła. To powinno być to, co różni nas od tego świata. W tym świecie panuje zasada oko za oko, ząb za ząb. Może nieoficjalnie. Ale jeśli ktoś wyrządził mi krzywdę, należy mu się taka sama krzywda. Jeśli ktoś mi tak, to ja mu tak. A jeśli On mi odda, to ja mu podwójnie. Ale w postawie Chrystusa, w Jego wskazówkach widzę coś, co odróżnia Kościół od tego prawa, które funkcjonuje poza Kościołem. I teraz myślę ważna rzecz. Bo możemy nosić Biblię pod pachą i to będzie coś, co będzie nas wyróżniać od, od innych. Możemy w rozmowach cytować pięknie pismo, możemy bardzo sprawnie i bardzo mądrze tłumaczyć komuś drogę do Boga, ale jeśli nie będzie w tym postawy którą będzie cechowała miłość, która będzie cechowała pomocą, empatią, przebaczeniem, okazuje się, że mogą te wszystkie nasze słowa zdać się na nic. Byłem ostatnio na takiej konferencji dla liderów w Warszawie i usłyszałem coś, co dzisiaj, do, do dzisiaj pracuje w moim sercu. Ten człowiek, który był głównym mówcą powiedział tak. Możecie być w swoim fachu jako liderzy najlepsi. Możecie wiedzieć naprawdę dużo, możecie pięknie przemawiać do ludzi, i zabawiać ich czasami swoją obecnością. Albo mówić jakieś cudowne kazania. Ale to, czego ludzie potrzebują najbardziej, aby poznać prawdziwego Boga, to twoja relacja z tymi ludźmi oparta na miłości, na zrozumieniu, a nie na chwilowym zapełnianiu im czasu twoją osobą, bijąc ich tylko swoją wiedzą po głowach. Pewien pastor, który był więziony i prześladowany w jednym z więzieni, bardzo brutalnie był bity i widział, że w sercach sprawców nie ma ani krzty, nawet troszeczkę miejsca dla Chrystusa i powiedział coś takiego. Skoro oni nie mają w swoich sercach ani odrobiny miejsca dla Jezusa, postanowiłem, że ja nie będę miał w swoim sercu ani odrobiny miejsca dla szatana. Nie szukał zemsty, nie szukał tego, aby się mścić, ale po prostu postanowił, że będzie okazywał tym ludziom miłość. I kiedy został skazany na śmierć, pozwolono mu zobaczyć się z jego żoną i mógł ostatnie słowa skierować do swojej żony i powiedział w ten sposób. Musisz o czymś pamiętać. Odchodzę z tego świata, umieram, kochając tych ludzi. I tego samego oczekuję od ciebie. Do zobaczenia. Spotkamy się w niebie. Chrześcijaństwo, wiara w Chrystusa, naśladowanie Chrystusa daje nam coś, czego nikt nie jest w stanie dać. Daje nam coś, czego nikt nie jest w stanie zrozumieć tak naprawdę. No bo jak można na postawę zła, nienawiści reagować zupełnie w inny sposób? Ale kiedy ci ludzie tego doświadczają, kiedy to również możemy... Wiecie, możemy słyszeć o takich historiach, kiedy właśnie ci źli ludzie słyszeli o Chrystusie, nawracali się, serce im pękało, wielu z nich dzisiaj służy Chrystusowi. Słyszeliście o takich historia. My mówimy o rzeczach, o jakich, jakich nie doświadczamy w Polsce. Ale wiecie, kiedy my sobie tutaj tak wygodnie siedzimy, kiedy doskwiera nam może troszeczkę deszczu, bo jesień jest, może troszeczkę takiej jesiennej słoty, kiedy być może możemy skarżyć się na jakieś braki, braki w kościele, to nasi bracia i siostry siedzą w chłodnych celach, pełnych szczurów, w innych regionach świata i tam pełni miłości, pełni miłości, dobroci, i pełni wiary w Chrystusa, manifestują swoje podobieństwo do Niego. Wiecie, czasami jak się pochylam nad tymi historiami, jak słyszę te historie, to jest mi normalnie wstyd. Wiecie, wczoraj, wczoraj w kościele WDJ we Wrocławiu była taka piękna historia na temat tego, jak na Ukrainie na Ukrainie tam jako wolontariusze działają ludzie z kościoła. I wiecie, tych ludzi porywają tam. O tym się nie mówi, ale oni porywają ich torturują po to, żeby wziąć chrześcijan przestraszyć. A oni mimo to robią to, co robią i cieszą się przy tym Bożą obecnością. A my często, wiecie, mamy wszystko i jest nam nadal źle. Okazywanie sobie nawzajem troski, współczucia ma być tym, co jest wizytówką chrześcijaństwa. Jezus powiedział, że po wzajemnej miłości was ludzie rozpoznają to słowo nie jest skierowane do wszystkich. Pan Jezus zaczynał te słowa od takiego stwierdzenia. Jakbyście tam spojrzeli do tych, którzy słuchacie, powiadam. Do tych, którzy słuchacie. Kochani, nie każdy chce słyszeć taką naukę. Spróbujmy na chwilkę pomyśleć o tamtych czasach. Izrael jest okupowany przez Rzymian. Rzymianie są strasznie okrutni, jeśli chodzi o swoich wrogów politycznych. Religia im nie przeszkadza. Do momentu, kiedy ktoś nie godzi bezpośrednio w ich religijne, w ich religię. I dlatego chrześcijaństwo cierpiało. Nie dlatego, że była to kolejna religia w tym politeistycznym świecie, ale to była jedyna religia, jaką, jaką ci ludzie tak naprawdę praktykowali, jaką wyznawali. Wiecie, i to był ich największy problem. Że w imię Chrystusa odrzucali wszystko inne i dlatego cierpieli. A chcę wam powiedzieć, że Mianie się nie patyczkowali. I nagle Jezus stwierdza, miłujcie waszych nieprzyjaciół. W jaki sposób? Panie, dobrze czyńcie, módlcie się, błogosławcie, nie odmawiaj, daj, nie żądaj zwrotu. Oto praktyczne wskazówki, jak reagować na tych, którzy nie są nam przychylni. Na tych, którzy może wręcz deklarują otwarcie, że są naszymi wrogami. I to nie jest słowo dla wszystkich. To jest słowo dla tych, którzy słuchają, którzy słuchają słów Chrystusa, którzy mają uszy otwarte nie tylko na te przyjemne rzeczy, nie tylko na te przywileje, które płyną z chrześcijaństwa, ale również na te wyzwania, jakie Chrystus przed nami stawia. Ja wierzę, a może po prostu ja tak mam, ja wierzę, że to jest jedno z najtrudniejszych wyzwań, wyzwań jakie stawia Chrystus, ale wierzę również, że, że jest to jedno z najbardziej skutecznych, aby móc cieszyć się zwycięskim życiem, aby móc Również cieszyć się ze zwycięstwem, wiecie, w relacjach. To nie jest słowo tylko dla tych, którzy przyjdą może od czasu do czasu posłuchać Słowa Bożego albo z kim się spotkać na nabożeństwie albo po nabożeństwie. To jest wyzwanie, które wymaga od nas wiele odwagi, wiele, wiele samozaparcia. To słowo jest dla tych, którzy chcą się uczyć i słuchają po to, żeby żyć według Słowa Bożego. Żyjemy w czasach, gdzie bardzo łatwo natrafić na relacje, które zrodzą nieprzyjaźń nienawiść, zło, odstępstwo. Dlatego trwa walka. Myślę, że doświadczacie tego w swoich miejscach pracy, być może w swoich domach, w swoim otoczeniu, ale też niestety, ale w kościele. Trwa walka o pierwszeństwo. Trwa walka o jakiś sukces, trwa walka, aby być najlepszym, aby być zauważonym, aby być docenionym. I często ludzie nie zwracają uwagi na nic, byleby osiągnąć swój cel. Byleby osiągnąć to, co chcą. Często raniąc innych, często deptając kogoś po drodze, często używając słów, języka, postawy, która powoduje ból i cierpienie. Kiedy naśladujemy Chrystusa, wynikają z tego błogosławieństwa, których być może na samym początku nawet sobie nie zakładamy. Dlatego jest bardzo warto podejmować Boże wyznania, wyzwania. Biblia mówi, że jesteśmy solą ziemi. Zgadza się? Kto to słyszał, że jesteśmy solą ziemi? Aleluja. Sól co sprawia? Że ziemia się nie psuje. Sól konserwuje, spowalnia proces psucia się tak naprawdę. A więc my jako Kościół mamy takie szczególne, takie szczególne zadanie, wiecie? Mamy spowalniać proces psucia się tej, tego świata. Mają być z tego też dobre owoce. Ale sól powoduje jeszcze pragnienie. Kiedy zjemy trochę soli, chce nam się bardzo pić. Ja lubię sól. Dużo soli, wegeto lubię. I chce mi się później pić. Sól powoduje pragnienie. I myślę, że w naszym życiu, czy w życiu naszego kościoła powinno być coś takiego, co powinno powodować pragnienie w sercach i w życiu ludzi, którzy żyją na zewnątrz. Wiecie, oni powinni mieć takie coś w swoich sercach, w swoich umysłach, że my też tak chcemy. My też chcemy, aby nasze życie tak wyglądało. My też pragniemy, aby w naszym życiu zaszły takie zmiany i Kościół powinien właśnie wysyłać w świat to pragnienie do serc ludzi. Zgadzacie się? Amen? Kościół entuzjastyczny. Amen! W Salmie 32 czytamy. Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, który, którego grzech został zakryty. Doświadczyliśmy takiego błogosławieństwa, odpuszczenia grzechów. Doświadczyliśmy błogosławieństwa, że nasze grzechy zostały przebaczone. Że dostaliśmy taką czystą kartę do tego, aby móc na nowo żyć. A chcę wam powiedzieć, że na zewnątrz są setki, tysiące ludzi, którzy potrzebują tego samego. Którzy także potrzebują doświadczyć tej wielkiej radości, tego, co daje nam zbawienie, przebaczenie, tej radości, która daje, którą daje zmycie, zmycie grzechów. W 2005 roku zmarł Szymon Wizental. Znacie? Był on takim żydowskim tropicielem nazistów. I kiedy przeczytałem, w jakich okolicznościach powziął taką decyzję, kiedy był więziony w jednym z obozów i tam był szpital. I Wizental pracował tam jako pielęgniarz. Wiecie, zajmował się transportem chorych, zmarłych. Pewnego dnia przywieziono do tego szpitala Nazistę, który był ranny od wybuchu granata i on już konał. Ale ten nazista był bardzo skruszony i wizental został z nim sam na sam. I kiedy on tak został z nim sam na sam, to, Wies to on zaczął się temu wizentalowi tak jakby spowiadać. Zaczyna opowiadać pewną historię, która była takim, takim wyznaniem grzechów. Mówił o tym, jak na pewnej wiosce wzięli wszystkich Żydów, wpuścili do stodoły, stodołę podpalili. I on zaczął ze szczegółami opowiadać. Mówi, jak ci ludzie piszczeli, jak oni tam krzyczeli, jak wybiegali płonący z tej, tej stajni czy stodoły, a oni do nich strzelali. I wiecie, kiedy on skończył te wyznawanie tych grzechów, to zapytał na koniec Wizentala tak. Czy przebaczysz mi? Nie było tam duchownego, ale w obecności Żyda wyznał grzechy, jakie popełniał na Żydach i prosił o wybaczenie. A Szymon Wizental. Popatrzył mu głęboko w oczy, odwrócił się i wyszedł z sali. Nie powiedział ani słowa. I później on się tłumaczył, że, że nie mógł w, w imieniu wszystkich Żydów przebaczać grzechy, grzechy popełnione przez nazistów. Ale wiecie, ja sobie pomyślałem tak. Ale jako człowiek mógł to zrobić osobiście dla siebie samego. I w tym dniu w jego sercu zrodziło się pragnienie, aby oddać nazistom to, na co zasłużyli. Wiecie, wytropił ponad tysiąc nazistowskich zbrodniarzy. I to był cel jego życia. Czy słuszny? Nie mnie to osądzać. Natomiast to, nad czym ja głęboko się zastanowiłem, czytając tę historię, zastanowiłem się nad tematem przebaczenia. A co by było, gdybym mu przebaczył? Czy jego życie potoczyłoby się inaczej? Czy gdyby przebaczył, czy na jego koncie byłoby tysiąc oskarżonych, osądzonych, zbrodniarzy? Czy to jest dobry cel dla życia człowieka? Czy przebaczenie nie skierowałoby go na inny tor i mógłby się realizować jako ktoś inny? Nie wiem, nie wiem. Pozostawiam to bez oceny. Najważniejsze jest to, co znajduje w Chrystusie, który był na krzyżu, który cierpiał. To, co widzę w Chrystusie w ostatnich Jego słowach, to są słowa przebaczenia i pełne miłości. Konając na krzyżu mówi, ojcze wybacz im. Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słowa pełne miłości i przebaczenia. Indianie, którzy doświadczali też okupacji ze strony Europejczyków, mieli takie jedno, takie jedno stwierdzenie. Dlaczego siłą zabieracie to, czego nie potraficie wziąć miłością? Dlaczego siłą zabieracie to, czego nie możecie wziąć, czego nie potraficie zabrać miłością? I zastanowiłem się, czy może czasem w moim życiu tak nie jest. Czy może ja nie próbuję siłą zdobyć coś, co mógłbym zdobyć miłością, co mógłbym zdobyć poprzez inną postawę? Chciałbym skończyć również pewnym stwierdzeniem z takiej indiańskiej mądrości. Kiedy urodziłeś się, płakałeś, a świat się śmiał, tak? Świat się cieszył. Żyj tak, aby umierając, abyś ty umierając się śmiał, a świat płakał. I to jest postawa Chrystusowa, to jest postawa, która nie jest łatwa, ale to jest postawa, która powoduje, że w nas widoczny jest Chrystus. Kiedy ponownie wrócisz tam, gdzie wyrośnie przed tobą ktoś, kogo najchętniej byś chciał nie widzieć, pamiętajmy o tej postawie, jaką miał Chrystus. Pamiętacie, jak odprawił bogatego młodzieńca, który przyszedł się zapytać, jak osiągnąć życie wieczne? Tam jest napisane tak. spojrzał na niego z miłością. Spojrzał na Niego z miłością. Wiecie, jakie to musiało być spojrzenie, że zasłużyło na to, aby być odnotowane na kartach Ewangelii. Spojrzał na Niego z miłością. Uczmy się takiej postawy. Ja, ja, ja całym sercem, stojąc tu przed Wami i otwarcie mówiąc, że nie jestem od tego ekspertem, nawet w najmniejszym stopniu, chcę się uczyć właśnie takiego chrześcijaństwa. Nie chcę siłą zdobywać właśnie tego, co mógłbym równie dobrze wziąć miłość. I chcę się tego uczyć od Chrystusa, i moim pragnieniem jest, abyśmy wszyscy wspólnie mogli tą drogę przejść i abyśmy jako Kościół nie unikali też trudnych wyzwań. Amen? Amen.